Witam w podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 314. Ja nazywam się Damian paluchak dachman a ze mną jest Juliusz Jules Konczalski. Dzień dobry. Witam Cię Juliuszu. Witam Ciebie również, bardzo. Dawno się nie słuchaliśmy. No właśnie zastanawiałem się i wypatrywałem zaproszenia, aż sam musiałem do Ciebie napisać. No, czekaj na Twoją Wenę, która po prostu jak miecz Demoklesa czasami no, no, tak nad głową weną. wisi. E, tak się zapytam, czy czytasz czasami eurogamera.pl? Eurogamera. Zdarza mi się. Zdarzać się? Ale ty jakieś masz ulubione strony, bo ja ostatnio pamięć tak przyznam się, że mnie, mnie przykuły uwagę te artykuły, które są pod artykułami Eurogamera. Na przykład y 10 rzeczy do jedzenia, które mogą zmienić kolor twoich oczu. A, no to ciekawe na pewno jest. Ja powiem ci szczerze, że właśnie tak powiedziałem trochę na wyrost, że tam erogamer, czy tam eurogamer, yy, dlatego że, jak wszyscy dobrze wiedzą, yy, jestem pasjonatem porównań yy, tych wszystkich międzykonsolowych, które... Wszyscy wiemy, yy, że masz oko do, do takich tak, rzeczy. które w perwersyjny sposób pokazują najdrobniejsze detale, yy, że tak powiem, powiększone do, yy, wiesz, coś, co zajmuje jakiś mniej mm. niż procent ekranu, zostaje powiększone do, do 90% ekranu i po prostu nagle się okazuje, że ten mały fragment, którego w normalnym funkcjonowaniu w życiu byś nie zauważył, nagle urasta do do rangi czegoś, co zmienia w ogóle twoje doświadczenie na, na jakiejś konsoli. Czy Ale myślisz, na że to jest jakaś konspiracja w tym, że ktoś, ktoś próbuje to zrobić specjalnie, że na przykład... Na Bo wyobraź sobie, że masz taką, masz, masz małą firmę, która zajmuje się, nie wiem, publikowaniem takich materiałów. I teraz okazuje się, że przychodzi pan z i mówi y, Juliuszu, panie redaktorze, ja bardzo bym prosił, żeby pan skupił się na tych dobrych stronach elementów grafiki naszej konsoli, bo wiemy, jak wielkim, jak istotnym elementem przy zakupie na przykład gry na daną konsolę jest, jest ten materiał z Digital Foundry. I co, Wiesz co ja ci powiem, ja, to jest w ogóle ciekawy temat, bo mi się wydaje, że z jednej strony tak zupełnie, zupełnie yy, na chłodno do tego podchodząc, mhm. to ja oczywiście... Yy, ja, ja nie podważam w ogóle i absolutnie się, że tak powiem, nie, nie twierdzę, że na Xboxie gry wyglądają lepiej niż na PlayStation 4. Wręcz przeciwnie. Zgadzam się ze wszystkimi tymi porównaniami, które mówią o tym, że na PlayStation 4 masz te 1080p, na Xboxie masz tam niższą rozdzielczość, a PC w zasadzie godzi te dwie konsole, bo się okazuje, że na PC uzyskasz i tak najlepszą jakość obrazu. To nie o to zupełnie chodzi. Chodzi mi o to, że. To są rzeczy, które są w gruncie rzeczy marginalne. To znaczy, jak tak. ja gram w Assassin's Creed, nie wiem, Black Flag, bo, bo to jest ostatni Assassin's, którego grałem, yy, to ja nie odczuwam, ja nie odbieram. Te, yy, ja nie widzę w ogóle tego 900p. Dla mnie ta gra wygląda super, grafika jest świetna, to wszystko ładnie wygląda na telewizorze. Gdybym postawił, yy, wiesz, obok te, telewizor z, z pc tem albo z PlayStation 4 i, i z lupą przy ekranie stał, albo wiesz, z taką perwersyjną. Yy, z taką perwersyjną y, przyjemnością porównywał te screeny, to zapewne doszedłbym do tych samych wniosków, bo mhm. naprawdę trudno do nich nie dojść, jak się ogląda te materiały, ale mówię, no to wszystko jest tak zrobione i tak, tak opakowane, że... Ja, znaczy, ja zachodzę tylko w głowę, czy rzeczywiście to ma aż... Znaczy, to ma na pewno aż taki wpływ, no bo mhm. ostatnio patrzyłem że na te wyniki sprzedaży i się okazuje się, że PlayStation 4 y, ma już taką przewagę i ma taką... I y, y generalnie będzie cały czas ją pewnie utrzymywać i jeszcze pewnie zwiększać, że ten Xbox biedny i tak nie dogoni w... no, Z To jest no. w... ja, Mi się wydaje, że pojawi ten... się kilka takich naprawdę mocnych tytułów. Pojawi się nowe Halo. Jeśli to Halo będzie takim objawieniem, jak, jak kiedyś były te poprzednie części, wiesz, druga część, trzecia, no to to wywinduje sprzedaż. Nie sądzę, żeby na przykład wywindować mała sprzedaż reedycja od, odświeżona Gears of War, bo właściwie gracze, jeśli chcieli mieć taką ładniejszą, czystszą wersję, powiedzmy wyraźniejszą z lepszymi teksturami, to oni już ją mieli kilka lat temu. Ona wyszła no. na PC. A ma, by, ma być wersja Gears of War, to nie wiedziałem. Tak, pierwsza część, pierwsza część. Będziesz mógł. Wyobraź sobie już, że możesz znowu przeżyć to, co kiedyś przeżyłeś, kiedy włączyłeś właśnie na, na, na, na, na plaźmie, czy tam jak tam miałeś telewizorze, wysokiej rozdzielczości, pierwsze Gearsy, to teraz będziesz miał jeszcze wyższą. Ale Mam to rozumiem, że to jest taki anonsment, że jeszcze nie wiadomo tak naprawdę. Yy co w związku z tym, to znaczy... Co, Myślę, że co, ten anonsment edycja... został chyba anuncjowany? Nie, ja wiem, ja wiem, ale chodzi mi o to, czy już wiemy, jakie będą przewagi tej edycji. No wyższa rozdzielczość od, o jakieś 180p. No tak, ale to, tak? Tak. No i, wiesz, jakieś efekt efekty. No, wydaje mi się, że e, nie wydawaliby gry, która byłaby po prostu zwykłym portem. Szczególnie, że, że jest to... No, musiałbyś po prostu wrócić do, do, do, do Gears of War. Ja pamiętam Gears of War z wersji PC i one wyglądałyby świetnie, wiesz, ostre jak ale na przykład brakowało, bo Unreal Engine, przynajmniej ten, ten trzeci, ten, który ja pamiętam, bo miał bardzo takich mało efektów cząsteczkowych, tych takich pyłów, takich świateł i tak dalej. To zawsze schludnie, czysto wyglądało i tak dalej, ale zawsze tam brakowało, żeby tam jeszcze dopakować tego. Na przykład Killzone, być może na przykład gdzieś artystycznie, wiesz, całościowo, no nie był ładniejszy, lepszy od Gears of War pod względem oprawy, ale oni, oni, przez to, że tam pamiętasz, tam, to mówi, że przez to, że tam jest tyle procesorów CL, to każdy cel zajmuje się inną warstwą tego obrazu. Dzięki temu masz, wiesz, te pyły, te mgły, te, te, te, te efekty właśnie cząsteczkowe na ekranie, yy, no, robiące fenomenalne takie no tak, wizualne... tak, ale to są gry, nie wiem, do, nie wiem, do którego giryso, do, do, do którego, do której części Kilizoma Nawet druga część. No dobrze, druga, ale, jasne, ale yy, dobrze, że nie powiedziałeś do pierwszej. Natomiast... No pierwszą to chyba tylko najstarsi górale pamiętają i ci, którzy kupili reedycję na PlayStation 3. No dobra, 3. ale... Mhm. Poczekaj, bo jeszcze, jeszcze drobne fakty muszę tutaj... Musisz sprostować, dowiedzieć się, co dokładnie w tym, w tym Gears of War no, wiesz, Remastered e... HD Ultra Edition będzie. Nie, Xbox nie, patrzę, patrzę tylko na datę premiery Gears of War na Xboxa 360. Mhm. I to jest listopad 2006 i data premiery Killzone 2 to jest luty 2009. Hmm. No wiem, no trzy lata różnicy, ale wiesz co sobie no, teraz pomyślałem, mniej że, że te lata. girsy, one nie Dwa, wyjdą jakim w tym roku, one wyjdą na dziesięcioleci, to będzie taka dziesiąta rocznica i tak samo jak Halo miało ten, ten anniversary edition i to było no jakiś czas temu, prawda? no parę lat temu, to, to teraz yy, Gears of War będzie miała tak jedzenie. I, i, I wszystkie te gry z biblioteki właśnie Mike, Microsoftu, Xbox tam będzie można wydać na przykład dziesiąta rocznica. I jak już wchodzimy właśnie w, w, w te gry, które naprawdę czy, były jeżeli... niezłe. Wyobraź jeżeli... sobie, że na przykład zrobili, no nie chciałbyś, tak szczerze, od... zastanów się, zanim odpowiesz na to pytanie. Drogi Juliuszu mhm. czy nie chciałbyś zremasterowanej wersji gry Red Dead Redemption? na Xboxa On. Nie, wolałbym Red Dead Redemption 2. No, oczywiście, każdy by wolał, ale gdybyś na przykład miał opcję nie mieć Red, Re Red Dead Redemption 2, a mieć remaster, No, ale to, inny, ale to już trochę jest trochę inny wybór, bo to jest nie mieć Red Dead Redemption 2, no to w zasadzie albo nic, albo ten remaster, no to ja poproszę ten No remaster. właśnie, dlatego mówię, że w świecie, w którym po prostu nie ma szans na RD R2, no, jest cień szans. Ale dlaczego nie ma szans? Mi się wydaje, że są szanse. Ale poczekaj, wracając na chwilę do Killzona. Moim zdaniem twierdzenie, porównywanie grafiki Killzona i Gears of War mija się zupełnie z celem. Z tym, Tak, mija się zupełnie z celem. No to nie porównujmy. Bo z celem, no z celem. Powiedziałeś, że tamten cel coś przelicza. No ale załóżmy, że się nie mija. Że się mija jednak. Bo to jednak jest duży... duży... No wiesz, Xbox 360 był bezcelowy. Dokładnie, więc wydaje mi się, że to jest, wiesz, to jest, to jest jakaś, tam, jakaś tam istotna różnica jednak w okresie premiery i tak mhm. dalej, nie chcę specjalnie w to wnikać, niemniej Gears of War to była, to była gra, która jak się pokazała, to jednak, wiesz, no zrywała nie, nie, no, czapki. nie, no, no w skali, no. drogi, nie da się oddać skali, no nie da Gears się oddać of War skali, no. to, było, to, no, to, był, to było coś był, to w stylu One to Direction, no nie, tylko że dla graczy, one wiesz. Nie no, Gears, tak of, War, na, na Gears of War. To... bez wątpienia była jedną z, spokojnie można to powiedzieć, jedną z ważniejszych w ogóle premier tej poprzedniej generacji. Jeśli... Ja bym powiedział, że to jest pierwsza dziesiątka, min, minimum, można nawet pierwsza, ja bym powiedział pierwsza trójka. Gier. Ja bym powiedział pierwsza trójka. Znaczy, a ja nawet ja bym powiedział, dokładnie że to jest zastanowić, chyba bo, bo na pewno było dużo, dużo gier, które by, by zasługiwały na, na to mianę, miano top 5, ale w top 10 seria Gears of War murowane miejsce. Nie, to... moim zdaniem Gears of War to była seria, która jest absolutnie... To jest ścisła czołówka. Jeśli nie pierwsze... Moim zdaniem pierwsze, mm. ale jeśli nie pierwsze, to drugie miejsce. Mm. Yy, a na pewno na, na, na Xboxie to... to no, oczywiście, no, Red Dead Redemption to też świetna gra, ale... Znaczy, wiesz co, no ja jeszcze mam w głowie oczywiście, no, nie każdemu mogło się podobać, ale ja pamiętam, jakim objawieniem okazało się być GTA 4. jaką świetną grą, mimo, że na przykład, yy, oprócz grafiki i tam wielu innych elementów, to mechanicznie, na przykład miałeś mniej opcji niż na przykład w San Andreas, ale coś, coś się posunęło. Aczkolwiek ten bohater i mnie do końca nie przekonywał i cały czas mnie nie przekonuje, ale muszę powiedzieć na obronę, że GTA V też mnie nie przekonało. Więc y, z dwojga złego chyba bardziej mi się podobało GTA 4 niż GTA 5. Na pewno. Ale naprawdę ja szczerze że liczę na to, że skoro GTA V pojawiło się już na PC i oni jakby mają to za sobą, to oczywiście tam Mogą mieć jakiś oddelegowany zespół, który się będzie zajmował tą grą, prawda? Tam patrzę, dodatki, cały ten tryb online i tak dalej. Że reszta właśnie jest skupiona albo no, no niech będzie. Red Dead Redemption 2. Co, co, no, no nie wiem, no, na kolanach do Częstochowy, prawda? Pielgrzymka. Jakby się okazało, że to prawda. No, ty to tam możesz wsiąść w samolot, chyba, tak? No, wiesz. ty, A ty możesz przejść, jednak na Dokładnie. Ale w każdym razie no, chciałbym na przykład usłyszeć taką właśnie wiadomość, że no, nie było Red Dead Redemption na PC, ale w tym momencie pracujemy właśnie równolegle nad wersją konsolową i pc -ową. oczywiście konsolową w sensie na nową generację. I pewnie znowu to będzie tak, że najpierw wyjdzie to na konsolę, a później wyjdzie na, na PC-ty, ale... Red Dead Redemption, wiem, tak? Tak, ale ja, dla mnie Red Dead Redemption to jest jedna z być może to właśnie ze względu na to, że tak pustynię taką amerykańską łatwiej oddać, nie, że nie potrzebujesz tego, ale dla mnie to jest, to jest gra, która graficznie ona się nawet teraz broni wśród tych genów, że czasami po prostu wyjść i poglądać te pejzaże, wiesz, tą prerię, to dla mnie to jest coś tak metafizycznego. Ja nie wiem, czy mnie zrozumiesz, Juliuszu, ale yy, yy, wiesz, tak jak jest w takich grach, no, nie, z otwartym światem, że niekoniecznie się chcesz bawić w sandbox, w sensie, że musisz coś robić, wiesz, te minigierki, albo że na przykład musisz robić misje, tylko po prostu tak jak GTA jeździ sobie samochodem, to tutaj wsiadasz ten pociąg, ten ekspres, wsiadasz sobie na dachu i oglądasz sobie wspaniałe pejzaże i ten świat dla mnie w Red Dead Redemption no, robi ogromne wrażenie I, i, i nadal robi, nawet jak odpalę sobie teraz i, i nawet, nie chyba z rok temu jeszcze nawet co odpaliłem, kiedy już ta generacja była, no, w, w, można powiedzieć, że już mocno, mocno aktywna, to, to, to, to nadal gdzieś dostrzegałem tam takie rzeczy, których jeszcze tutaj nie widziałem, bo owszem, no gry są ładniejsze w wyższerzieczości, no, takie bardziej dopieszczone, ale no, gdzieś tam brakowało mi tego, tego co, no pomimo, że mamy oczywiście GTA 5, tak, no to jednak Red Dead Redemption to, mia to, to, to była jakaś taka jakość, do której moim zdaniem powinno się wrócić, ale to to znaczy, wiesz, no, to, to wynikało pewnie z faktu, że yy, to jest gra o dzikim zachodzie. No, no tak, ale wiesz, z modami na, na, na Western jest tak, że albo gdzieś trafisz w to, albo nie. I jeśli, jeśli zrobisz świetną grę, no to oczywiście jakby, e, nawet jeśli nie ma mody, to ta moda może dzięki tej grze powrócić. Ale z drugiej strony, no wiesz, no, żyjemy w czasach, gdzie na przykład bardzo istotnym elementem i niestety Red Dead Redemption e, uległo temu, wiesz, jest moda na zombie, nie? Tam też ten Undead Nightmare, tak to się nazywało? Ten dodatek... No był, był. Całkiem niezły, ale wiesz, no, musi być zombie, nie? Musi czy ja wiem, zombie. mi się nie podobał, ale skończyłem go, ale mi się nie podobał. To znaczy, jakoś tak klimatycznie mnie zupełnie nie przekonał. Nie pasowało mi to w ogóle do tego, ale pamiętam. To. A już, bo to, to Project Cars, prawda, to, to porównywanie, czy to jest gra, którą byś się zainteresował? Czy ta nowa generacja gier wyścigowych cię interesuje? Porównowałem, patrzyłem ostatnio na takie porównanie Project Cars do Forza Motorsport 5, mhm. żeby zobaczyć te istotne różnice i powiem szczerze, że poza, na pewno tam ta gra lepiej wygląda i odrobinę lepiej wygląda, mhm. na pewno są te, są te warunki pogodowe, które dużo zmieniają, jeśli chodzi o wygląd i tak dalej. Natomiast na razie nie czuję takiego parcia, żeby w to zagrać, powiem szczerze. Może też ze względu na to, że z tego jak spojrzałem na tą listę samochodów, to mnie od razu odrzuciło. Nie znalazłem na tej liście Alfy Romeo na przykład. Wiesz co, bo to jest zupełnie inaczej skonstruowana, koncepcyjnie inaczej skonstruowana nie, Ja lista. wiem, ja wiem oczywiście, że ona jest koncepcyjnie inaczej. Ona jest pod karierę, wiesz, pod, dane, pod dane jakby typy wyścigów i oni no, wybierają okay, dla Ciebie ja rozumiem, samochody. dokładnie. Wiem, że to ja nie, rozum... jest, nie jest taki prezent dla wielbicieli po prostu samochodów, jakim jest GTA, nie GTA, GTA przepraszam, e, Gran Turismo e, czy, czy Forza właśnie, Motorsport. Znaczy, wiesz, ja, ciężko mi jest powiedzieć, czy rzeczywiście ten model jazdy i to wszystko, bo pojawiają się teraz takie argumenty hura optymistyczne. Ja czekam w ogóle na te recenzje, bo one tak spływają bardzo powoli i czytam, że to jest po prostu jakieś epokowe osiągnięcie, że to jest pierwsza symulacja samochodowa na tym. I powiem szczerze, wydaje mi się, że, no, nie wiem, nie chcę, nie chcę mówić w ciemno, wiesz, ale jak to typowy mhm. Polak, nie znam, nie, nie grałem, to się wypowiem. I wydaje mi się, że, że chyba tak nie jest, że to jest jakiś oczywiście hura optymizm, ponieważ ta gra spełnia oczekiwania, po pierwsze, po pierwsze pojawiła się nowa marka, która jest dostępna na obu platformach, na, w zasadzie na wszystkich platformach tak, no, e zy, i rywalizuje z tymi produkcjami, które w przypadku konsol były tymi flagowymi produkcjami. Więc z drugiej strony, sam jestem ciekaw, jak to wpłynie na twórców Forcy Motorsport 6, tak? bo już która tak. też została zapowiedziana i też mnie to interesuje. Też pewnie ciekaw jestem, jak to wpłynie na twórców GT, Gran Turismo. Jak w ogóle te firmy, jak, jak te marki się ustosunkują do, wiesz, do Project Cars. Natomiast, no tak jak mówię, nie grałem, śledzę, oglądam, widziałem fragmenty, robi to dobre wrażenie, graficznie to wygląda dobrze, ale mówiąc szczerze, jak, jak patrzę na ten model jazdy, oczywiście to jest zupełnie co innego patrzeć na model jazdy, a co innego jest jeździć tym samochodu, tak, ja nie czuję tego nie. samochodu, wiesz, ja nie widzę, ale widzę pewne zachowania tego samochodu, to ja nie widzę, żeby to było rzeczywiście jakieś epokowe, ja cały czas widzę, że to jest samochodzik w grze komputerowej, ja cały czas nie widzę mm -hmm. tego, że, że te ruchy kierownicy, które się pojawiają, czy to moim zdaniem w nienaturalny sposób, jak one się pojawiają, to one sytuują tę grę wręcz obok takich gier jak Forza, czy, czy Gram turismo. ale tak jak mówię, nie znam, mm -hmm. nie, nie, nie grałem, to się, to się wypowiem. No. Znaczy wiesz co, bo ja ja, ja, ja na przykład mniej zwracałem uwagę na to, znaczy ja uległem trochę temu marketingowi yy, dotyczącego Project Gas, znaczy na, na kilku płaszczyznach. Pierwsze, no to jest kwestia y, dewelopera. Slightly Mad Studios, ja gości y, bardzo cenię za, za y, ich serię Shift, znaczy serię, to jest taki pod podseria Need for Speed'a, nie wiem, czy pamiętasz, prawda? Shift. A, no to wszystko jasne. I, i y, oni po prostu odbiegli od, od tego Need for Speed'a w taką stronę która, która nie podobała się fanom serii, dlatego Ale seria wróciła nie... do korzeni takiej arkadówki. Mhm. I, I tutaj oni zaczęli realizować swój projekt, tego, tego swoje, tą swoją wizję. i Naprawdę, ten silnik, który jest, jest w tym, w, w tej grze, to jest silnik, który masz w, w właśnie w poprzedniej... Znaczy, on jest usprawniony, prawda? To jest ten, ten sam silnik, który był wcześniej w shifcie. Ale t, taki dodatkowo, że, znaczy właśnie, że ten... Że ten taki polepszony silnik y, y, modelu jazdy, że, że, jest, y, że ten model jazdy jest bardziej dynamiczny. No to są jakieś takie. No tak, co, tak mówię, to są klu, słowa klucza marketingowe. Ja nie chcę Tyko tutaj nawet co, ich używać, żeby ich powtarzać. Się, poczekaj, chcę tylko te, te, te, się odnieść do tego, co powiedziałeś odnośnie, y, odnośnie Shifta i tego samego studnia. Otóż ja na przykład nie jestem i nigdy nie byłem wielkim zwol zwolennikiem Shifta. Mi się model mhm. jazdy w Shifcie w ogóle nie podobał i moim zdaniem był kompletnie nienaturalny i w żaden sposób hmm. nie... Ja wiem, że Shift to była inna gra, ja nie chcę powiedzieć, że w projekt Cars jest model jazdy taki, jak, jaki był w Shift'cie, no ale yy, stwierdzenie, wiesz, to co powiedziałeś, że to jest to samo studio, które gdzieś zrobię. ja rozumiem, że jest grupa no ludzi... Dla mnie to jest plus, a dla ciebie dla to nie jest minus. Tak. Znaczy, może nie powiedziałbym minus, ale na pewno ale nie, na pewno nie, nie plus. jest zaletą to. Na pewno nie jest zaletą. Co więcej, to też by wyjaśniało to, o czym mówisz, bo ja zauważyłem w tej grze, jak oglądałem te materiały i to mi się wydawało takie ciekawe, że, że tam czasem się pojawia takie jakby s, y, y, ostrość się rozmywa na krawędziach i ta ostrość się skupia tego oczu kierowcy, powiedzmy, tylko na trasie. Tak? jakby On się skupia tylko na, y, na tym, co widzi przed sobą w kilku momentach, jak nie wiem, czy na tyle oglądałeś te gameplaye. I sobie przypomniałem, że coś takiego było w shifcie właśnie. Jak już ten samochód osiągał bardzo wysoką prędkość to, i tam jechałeś na nie, ten, prawie zmienić, 10 wiesz, na godzinę bo tam jest kilka rodzajów właśnie tego, tego że, że możesz właśnie tą fizykę taką wiesz, że te przeproszenia włączyć Nie, nie obracasz że, że, tak? Ale nie, nie, ja nie mówię, że to jest źle, ja nie mówię, że to mi się nie podoba. Tylko teraz, jak mi powiedziałeś o tym shifcie, to sobie skojarzyłem, że to jest dokładnie z tej gry wzięty mm. efekt, ta, tak. który został przeniesiony. No tak, no. Z drugiej strony, jak gram w force Motorsport... Y to mówiąc szczerze, warunki pogodowe i warunki atmosferyczne zmienne, jakby mi to, że ich nie ma w ogóle w Forcy, to mi to nie przeszkadza. Co więcej, zawsze pamiętam, jak grałem w, jeszcze w wieki temu w wyścigach samochodowych, to mówiąc szczerze, te, a, a najgorsza jest... Okej, okay, to mówiąc szczerze, jakby te, te warunki pogodowe nie były dla mnie jakimś warunkiem sine qua non, dla jakiejś niesamowitej gry samochodowej, niesamowitej gry symulacyjnej. A druga rzecz, którą wyczytałem, czy usłyszałem w jakiejś recenzji właśnie nie Project Cars, to jest to, że te warunki, owszem, one są, ale w gruncie rzeczy one niewiele zmieniają. One są bardziej kosmetyczne, niż, niż rzeczywiście mają jakiś wpływ na, na, na jazdę samochodem. Nie wiem, na ile jest to prawda, to musiałby znaczy, się pewnie coś... w Drive Clubie tam diametralnie się zmienia sytuacja, jak masz właśnie deszcz i tak dalej. I, i Ci tak, że to jest znaczy, Ja mówiłem, takiego... Ja mówiłem o Project Cars. No wiem, wiem, wiem, tylko chodzi mi o to, że y, y, y, y, y, w innej grze, wiesz, bo mi się wydaje, że w momencie, kiedy y, w końcu, w końcu wyszedł ten patch, do Drive Cluba, który wprowadza te elementy pogotowe, to okazało się, że gracze tak kochają po prostu ten efekt, że teraz to musi być w każdej grze. I mi się wydaje, że yy, też yy, no tak, ale opóźnienie to jest wydania tak to Wizuale, Project Cars, nie? bo Project Cars było opóźniane wielokrotnie, wynikało właśnie z tego, że naprawdę musieli takie, takie w cudzysłowie, duperele w sumie nieistotne. Jak, jak, jak, jak, jak naprawdę jakiś bardzo skomplikowany system pogodowy wprowadzić, bo czasami ja pamiętam fantastycznie działający system pogody jak dla mnie w Project Gotham Racing 4 nie wiem, czy pamiętasz, no Pamięta. to jest no, rewelacyjna kropelki... gra i, i zobacz, to Xbox 360. Tak, tak, ja nie pamiętam, żeby to było jakieś, miało taki znaczący wpływ na samą jazdę, jakoś tego tak nie odczuwałem, ale... Dobra, no ja się w ogóle... ślizgałeś. No może, no, ale P PGR był, ale tam też chyba śnieg był w drugiej części, tam, albo w czwartej. W sumie, powiem tak, że... Yy, Odparając no, nawet teraz PGR-a czwóreczkę, mm. no tak, ta gra naprawdę się bardzo nie zdarzało. To jest świetny arkadowy, yy, yy, arkadowa gra wyścigowa i, i mi się bardzo, bardzo ona podoba i ja lubię czasami sobie po prostu wracać. Jeden, dwa wyścigi, wiesz, raz na jakiś czas. Nie często, bardziej yy, częściej jednak wgram gram, na przykład w gran, yy, gran Turismo sześć, które moim zdaniem jest właśnie, to jest to, że to jest taka kwitesencja, że ja nie mogę się doczekać na przykład, nie wiem, Gran Turismo 8 na PlayStation 4, które wyjdzie za 10 lat, bo to będzie wiadomo, taka gra, no, to będzie dopiero laurka, prawda, dla, dla, dla, dla fanów motoryzacji. Gran Turismo? Tak, tak, ale to w przyszłości, bo tak jak mówię, to jest coś ciekawe, co wspomniałeś o tym na, na początku, że to jest gra, która wychodzi na wszystkie możliwe platformy, bo wychodzi na wszystkie konsole, nawet na Wii U, tylko to dopiero pod koniec tego roku, Wyjdzie też na Linuxa, właściwie na steamos W tym momencie jest chyba dostępna już w wersji pc -towej. ja muszę się. No trochę, no tak, powiedzieć tak, że ja już bym ją kupił, jest. tylko szczerze powiem ci już, że zaczyna się ten okres wysypu naprawdę dobrych gier. I teraz na przykład dwie sroki za ogon ciągnę: jedną to jest Pillars of Eternity. Mhm. Na, pewno, na pewno słyszałeś, Słyszałem. czyli to takie powrót do korzeni, gra wspiera, e, która została fundowana e, na Kickstarterze, e, wygląda jak e, Baldur's Gate, e, według Benka gra się w nią jak w e, Bedshire Condor e, mhm. czy Kondor ja nie, już nie pamiętam dokładnie jak się to nazywa ale pewnie znasz grę doskonale już, z tak, czas no, naszej no, młodości tak. e, a drugą grą, e, którą, e, którą no, fantastycznie mi się gra i jestem zachwycony, to jest The Old Blood Wolfenstein. Mhm. A to jest, to jest dodatek, czy to jest samodzielny to dodatek? Jest pod, to jest gra, która jest z jakby prequelem, no bo ona się no, siłą rzeczy dzieje w 1946 roku, czyli przed wydarzeniami z, z, z Wolfenstein The New Order. Um, i, I to jest bardziej taka skupiona na, na, na, na akcji. Tam jest nie jakichś dylematów moralnych, jakichś wyborów, jakichś tam, wiesz, emocjonalnych rzeczy, to jest taka czysta gra akcji, ale tam jest fantastyczna fabuła, to wiesz, no, wszystko ostatecznie na tym, żebyś jednak odwiedził ten zamek, prawda? Castle of Wolfenstein I, i tam jest taki dodatkowy element, że dostajesz misję, żeby się dowiedzieć, co tam knuje Helga, która jest właśnie jedną tam z, z, z wiernych, yy, yy, yy, wiernych oficerów yy, firera, którzy, którzy zajmują się szukaniem jakichś takich Ale pomocy ma, yy, paranaturalnych do, do wykonywania właśnie no, różnych zadań. Tam wiesz, ten okultyzm, który jest w tle, wiesz, ta, oczywiście ta, ta tam... Yy retro-futurystyczna, nie wiem, czy techno retrofuturystyczna technika, wiesz, no to jest fantastyczna rzecz. No a przede wszystkim, no to jest oczywiście gra, w której się strzela do nazistów w bardzo dużej ilości. No, przynajmniej z karabinów maszynowych i innych takich zabawek. Mhm. No i to, co mi się bardzo podoba, no to jest właśnie ten klimat tego miejsca, wiesz, tam jest... Mogę się założyć, że jako wielki fan kinematografii, no, przed oczami masz tylko wyst wystarczy, że wymienię tytuł, taką produkcję jak Nie Tylko Dla Orłów uh -huh. z Clintem i Studem e, między innymi. I tam jest, wiesz, cała ta, ta idea, że tam masz to miasteczko, że tam w ogóle tam jest ta, ta, ta twierdza, ten niedostępny punkt, gdzie to można się tylko tą kolejką dostać, nie? I tutaj masz fantastyczny właśnie ten motyw, że masz ten e, w tych górach, nie? Ten potężny zamek, tą twierdzę, do której się właśnie dostajesz kolejką, i gdzieś tam w oddali widzisz to miasteczko, to się chyba Wolfburg nazywa. I później, w, wiesz, w trakcie tej gry, no nie tam, w tym miasteczku później działasz. I no to mi tak przypomina w ogóle te miejsca. E, oczywiście, no to jest, no tam się, to są duże różnice, ale wiesz, ta koncepcja, to ułożenie tego wszystkiego, wiesz, nie tylko dla orłów, że tam się fantastycznie, wiesz, czułem, w, no, nie tylko strzelając, tam robią, bo gra jest bardzo dobrze zrobiona po stronie takiej technicznej, mechanicznej, wiesz, cały początek jest, jest, ustawia się tak, że Ale okay, cały dajemy ci przez chwilkę... nie, nie, da, nie dałeś mi zadać tego pytania, czy to, czy to jest gra, y, która wymaga podstawowej wersji Wolfensteina, czy to jest taki samodzielny dodatek, który można sobie kupić osobno jest, i zagrać? bez jest absolutnie samodzielny dodatek, w tym momencie on jest dostępny w wersji cyfrowej, za, za kilka dni, za tydzień on będzie dostępny w wersji pudełkowej, on on nie wymaga podstawki absolutnie, mhm. a kosztuje 20 euro, no tam nie całe, tam w Polsce może być troszeczkę e, taniej. i e, gra, samo przejście tej gry zajmuje praktycznie tyle, ile teraz średnio przejście gry normalnie przychodzi. I to nie jest tak, że tam może jakieś wykorzystane te same korytarze i tak dalej, że jakiś recykling jest duży tych miejsc. Nie, nie, tam ciągle jesteś, świeży ciągle do przodu, ciągle coś się dzieje, są fantastyczne lokacje, wiesz, właśnie tak mówię, no, część masz w tym zamku i to nie jest tak, że masz, wiesz, korytarze, jakieś tam, nie wiem, mury, cegły, nie wiem, kamień i tak dalej, wiesz, taki taki monotonny, tylko nie, no, to są fantastyczne rzeczy, te kwatery, w których ci gestapowcy siedzą, knują, przygotowują, nie wiem, jakieś badania, bo tam jest cały ten motyw właśnie, że gdzieś tam właśnie w tym, w tym miasteczku znaleziono króla, chyba Odtona, tak, i ten król był zafascynowany właśnie okultyzmem, i tam jakieś mm -hmm. różne rzeczy odkrywał, i tak dalej, i ta Helga okazuje się, że. Znaczy to, to wychodzi oczywiście z tych listów, które tam czytasz, bo ta gra ma takie różne e, smaczki właśnie w postaci e, jakichś takich elementów, że znajduje się, jakichś fragmentów gaz, listów, jakichś pamiętników. I dowiaduje się, że ona jest e, mm, jakoś tam pra, pra, pra, pra, pra wnuczką prawdopodobnie tego odtona i wiesz, ta fascynacja oczywiście w niej w jej roślinie. Oczywiście ona może sobie wmówić to, nie, bo to, wiesz. Tutaj nie istotne, ale kwestia właśnie tego okultyzmu, tego, te, tego co oni tam robili, to, wiesz, te badania, to jest fantastyczna rzecz, bo to mi przywodzi trochę na myśl tej, tej, tej mitologii, która na przykład jest w Helboju. Nie wiem, czy robisz Helboja, bardzo lubię Helboja, więc tutaj mamy. Yeah. Ale tak jak mówię, no, generalnie to jest pełnowartościowa gra za 20 euro, no za 80 zł. Mm -hmm. Ja y, teraz mam na liczniku przynajmniej jakieś 4-5 godzin. Y, nie wiem, jak daleko jestem. Prawdopodobnie już gdzieś, gdzieś blisko końca, no nie, ale, ale widać, że po raz pierwszy dostajemy produkt, który. W... Znaczy nie po raz pierwszy, przepraszam, wróć. Po raz pierwszy było z dodatkami, moim zdaniem, do GTA 4. Pamiętasz te dwa? Ballada o Gaytonem i, uh -huh. i, i, i Los Angeles. To jest, to jest tego typu właśnie, właśnie produkcja. W tym sensie jakby wartości do tego, co dostajesz za swoje pieniądze. Naprawdę świetnie się bawię. No, wiesz, Blaskowicza bardzo lubię, tam oczywiście masz te smaczki, tam jakieś oczko ci puszczają, tu gdzieś się pojawia jakiś znaczek Nuka Coli. no bo wiadomo, że teraz Falloutem, właściwie marki falaut jest Bethesda, więc oni sobie tam mogą to tak wrzucić. Tu gdzieś znajdziesz jakiegoś potwora z Duma, tu masz te takie ukryte łóżka, gdzie możesz się przenieść, prawda, do, do, do, do świata koszmaru i grasz w starego Wolfensteina 3D, nie? Więc, więc gra jest naprawdę świetna, e, polecam ją e, absolutnie każdemu fanowi strzeleń. Nawet jeśli ktoś, nie wiem, nie lubi z jakiejś przyczyny e, strzeleń osadzonych w, w II wojnie światowej. Wiesz, w tej grze nawet się tego nie czujesz, że to jest II wojna światowa. Pod nazistami, to, to, to tam jest wiele takich elementów uniwersalnych, futurystycznych. Uh -huh. Naprawdę jest super. Wolfenstein The New... Cieszę się, uh, the że old ci się to blood. podobało i zwolniłeś mnie tym samym z zapytania, w co ostatnio grałeś. Tak, no i ja, no, to właściwie to jest to, co, na czym się... Oczywiście raz na jakiś czas odpalam jakieś gry planszowe, żeby nie było, żebyś nie zarzucił mi, drogi Juliuszu, że kupuję... No ja wiem, kurzem. ale Chińczyk, tak? Co tam jeszcze grałeś? Nie, nie, nie, nie. Dokupiłem zagubioną Wiedzę, tak to się chyba nazywa. Uh -huh. Czy zag, Zagubioną, tak? Mniejsza o to, ale wiemy o to czym. Jest do, to mhm. jest dodatek. E, e, do Eldridge Horror, tak. Do Eldridge Horror, tak. Zaginiona wiedza, przepraszam. Zaginiona wiedza, i e, tam e, właściwie dostajesz dodatkowego e, potwora, tego, tego przedwiecznego, i wiele nowych kart do, do, do gry podstawowej, więc e, to się nie zmieni. To tak naprawdę to ja czekam na ten duży dodatek: e, w, w, w, e, góry szaleństwa. Mhm. To no będzie tak. coś, co... Jak tytuł opowiadania. Tak, hmm. y... tak, ta, Lovecrafta. Lovecrafta. A ty, Jerzy, co ostatnio miałeś okazję zagrać? No ja, że tak powiem, wyszedłem... A, no ale właśnie powiem ci o czymś, bo, bo tak sobie o tym pomyślałem. Oczywiście nie będę tego rozwijał. Assassin's Creed Black Flag jeszcze nie skończyłem, cały czas gram. To jest gra, którą się, prawda, jak wino, powoli, ale... Ale wiesz co, miałem sporą, miałem, miałem sporą przerwę z różnych powodów i, i jakby nie grałem. No. Do tego doszła też Forza, którą sobie ostatnio odświeżyłem, odświeżyłem, która moim zdaniem jest wspaniałą grą i ja nie wiem, już nie chcę wchodzić w dyskusję, czy to jest symulator, czy to jest arkadówka, czy, czy co to jest w ogóle. Ale to, to może nie... być i Simulator i arkadówka, To też sobie no, suwak przesuniesz. To znaczy, ja gram na, na tych ustawieniach, jedyna, jedyna rzecz, którą mam włączoną, to automatyczną zmianę biegów. Światła bo... w nocy, myślałem, że powiesz. Nie, no, automatyczną <laughs> zmianę biegów, bo nie, bo nie chce mi się, nie chce mi się ich zmieniać, natomiast w Forza mhm. Motorsport 2 pamiętam, grałem z ręczną zmianą biegów. Mhm. E, natomiast wszystkie inne opcje mam ustawione na całkowitą symulację i jakkolwiek ktoś zaraz mi napisze, że to nie jest symulacja, więc ja głupoty gadam. No więc, ale okej, okay, dla mnie ten model ten model jazdy jest świetny. Ale ambasadorze, jak mówisz, że to jest symulacja, to jest koniec. Wyryte w kamieniu. Niech no, ja oni sobie okay. później zmienią definicję symulacji. No, otóż to, niech zmienią. Natomiast, natomiast, wiesz, ten model jazdy to jest, to jest ten model jazdy, który, który mnie urzeka i który mi się najbardziej podoba z wielu gier samochodowych. Już, już nie będę mówił, ale wiele gier samochodowych w swoim życiu grałem. Jestem pasjonatem tego rodzaju gier. Natomiast niekoniecznie jestem pasjonatem tego dłubania, wiesz, w wirtualnym samochodzie, żeby od razu postawić sobie wirtualną kierownicę na środku pokoju. Tak? Także na pewno jestem, uwielbiam gry samochodowe, różne, od zręcznościowych do bardziej i takich symulacyjnych, ale, ale też różnie jest z tym, jakby nie mam takiej, ta, ta, takiego kompletnego hopla na tym punkcie, aż takim pasjonatem nie jestem, może w ten sposób to, to określę. To jest jedna rzecz. Grałem w tych szybkich i wściekłych, czyli samodzielny dodatek udostępniony chyba za darmo w ramach, znaczy właśnie, nie wiem, czy on był za darmo, on chyba kosztuje teraz. On ale był czy... za darmo wtedy, kiedy była jakby, jakby tak. był dołączony, znaczy była promocja filmu. No więc, więc ja nie wiedziałem, do... wiesz, ja nie wiedziałem, że to jest w ogóle za darmo. Znaczy, przepraszam, ja nie wiedziałem, że to jest w ogóle samodzielny dodatek. I jak była ta promocja i zobaczyłem na Live Gold w tych grach. Witaj, co w miesiąc, klubie. też tak myślałem. To, to pomyślałem, że, kurczę, ale to jest dodatek do Forcy Motorsport, do Forza Horizon. Kiedyś sobie pewnie Force Horizon sprawię. No to, to, go, to, go ściągnę, to go ściągnę, to go ściągnę. No i go ściągnąłem, a potem dostałem informację, że ten. I potem pomyślałem, odpaliłem, i myślałem, że może jakiś patch, jak, sorry, jakiś Może glitch. Bóg, może myślałeś, tam, że zhakowałeś. Tak, system, nie, nie? No, że nie ja skakowałem, ale że jakiś, jakiś bank w ogóle się wdał w, w tą całą sieć Microsoftu. Że jesteś kod promocyjny. Dokładnie, ale później się okazało, że w sumie mam do wyboru na początku tylko jeden czy dwa samochody, więc, więc, więc, więc jednak się zorientowałem, że jest to samodzielny dodatek i tam przyszedłem mhm. chyba 13 czy 14% tego, chociaż to, to dość szybko te procenty skaczą, bo ja wziąłem udział w dwóch chyba wyścigach. Ale gra jest fajna, dlatego że. No, znaczy, bo, bo gra jest o tyle ciekawa, że ona pokazuje, jakby daje ci dostęp do tych pełnych możliwości wizualnych tej, tej Force tak. Horizon, nie? Która, notabene moim zdaniem, chyba nie jest aż tak świetna wizualnie, ale nie wiem, może, może pełna Wiesz wersja co? to zmienia. No. Wydaje Kwestium mi się, że. dużym, dla, dla, na przykład, jak porównasz sobie Force 5 do Force Horizon 2, dużym, dużym no kwestią, która jednak sprawia, że musieli pójść na pewne ustępstwa i na przykład takim ustępstwem jest obniżenie liczby klatek z 60 do, do 30. To jest to, że to jest jednak gra z otwartym światem, gdzie tam po prostu tak, możesz nagle tak, tak, wiesz, wbić to jest, się jasne, w szere pole. I... To, jest, to jest istotne, tak. I to, i to, jest, duża, to jest duża różnica, dlatego jak, jak te, się patrzy na te porównania na przykład Drive Club'a do, do Forza Horizon, to moim zdaniem to one są nie do końca uprawnione, dlatego że to są dwie zupełnie różne gry. Drive Club to jest jednak gra, w której, w której masz jakby levele Plansze, które się wczytują, i tyle. Tak? Natomiast Forza Horizon to jest gra jednak z otwartym światem i ta grafika, w, tak jak gdzieś to, to jest tylko kwestia wiesz, tego, Ona że w pewnym okresie wyszły i jednak konkurują o. o, o no na pewno, w tym w sensie. sensie tak. tych samych mhm. graczy. Tak. Dobra, natomiast także to jest to. to, jest to. Natomiast. Ponieważ 7. Ja cały czas, jedyna rzecz, którą opłacam, to jest ten nieszczęsny Gold. I w zasadzie poza kilkoma y, pojedynczymi przypadkami nie kupiłem żadnej gry na, na Xbox One. Y, mhm. Poza tymi grami, które. Y, które rzeczywiście tam, Sunset Overdrive kiedyś mnie bardzo mocno, że tak powiem, przyciągnął Diablo 3, które jest świetną grą. No i tam jeszcze pewnie by się, by się parę przykładów znalazła. Więc ja bazuję opieram się tak naprawdę na tych grach, które dostaję w zasadzie w tych różnych pakietach. No i ku, mojemu, ku mojej radości, ponieważ ubolewałem nad tym, że za 50 zł nie zakupiłem w promocji NHL 15. Wreszcie jest NHL 15 dostępny za darmo w ramach Goldu Golf. Nie, w ramach Volt, w ramach Aha. i Access. E, tak. i, I przypomniało mi się, bo uruchomiłem tę grę i przypomniało mi się, jak, jak kiedyś nagrywaliśmy podcasta, to chyba było w czasie, kiedy, kiedy ja zaczynałem swoją e, przygodę e, z Xboxem One i wtedy mi mówiłeś, no ale zobacz, jakie te gry są beznadziejne, no a co zrobili z NHL tak 15? Mówiłem? Tak Na pewno. I, I ja się, nie no, tak mówiłeś, to jest nagrane. Cytujesz, tu już na przykład, nawet tembr głos oddałeś. Dokładnie. Natomiast moje pytanie jest takie, ty czy czy ty, a czy ty grałeś w NHL 15? Nie, ale się wypowiem, co za no, Tak jak ja. Natomiast słuchaj, ja zagrałem w NHL 15 i powiem szczerze, że gra jest moim zdaniem świetna. To jest w ogóle nowa gra w tym sensie, że jest nowy silnik nowa graficzny. Stadia, studia EA Sports. Tak, tak, ale jest nowy silnik graficzny, wiesz, zrobiony. Ona ma, I fizyka trochę jest zmieniona. To jest jakby taka nie, nie tylko nowa wersja NHL-a na, na... w ogóle nowa wersja NHL-a, ale to jest chyba pierwsza to już taka nowo, nowo generacyjna, powiedzmy w cudzysłowie. Wow. I rzeczywiście gra jest świetna, chociaż jest niesamowicie trudna dla mnie ciężko mi jest się ten, ale w online naprawdę daje radę, także, także muszę powiedzieć, Obsługuje że... Kinect? Nie, nie, ja nie mam Kinecta, więc nie wiem. Natomiast Aha, e, tak. nie, Microsoft mi nie dosłał jeszcze, także no nie wiem, czekam, aż dostanę. Halo, halo? E, no tak, dokładnie. Chciałbym zagrać w jakieś gry. No właśnie nie wiem, co się dzieje z tym, z tym. E, powiedzieć tak, że trzeba się po prostu do nich przejść. Ty wiesz, gdzie ma siedzibę w Warszawie Microsoft, Xbox Polska? Ja nie będę nigdzie chodził, ja dostaję wszystko. Pocztą dzisiaj żyjemy w świecie, w którym kuriera zamawiasz i w ciągu tam paru godzin jest na drugim końcu Warszawy, więc wydaje mi się, że tak duża firma jak Microsoft na pewno ma kuriera, Gdzieś słyszałem... który, który mógłby nie... do mnie zawitać. tak? Adres jest Gdzieś... do, dostępny, nie ma problemu. Gdzieś słyszałem, że yy, naj, naj, najprężniej rozwijającą się branżą to jest, to są firmy kurierskie, albo, albo, albo firmy transportowe. I na przykład już niedługo tak będzie, że właściwie wszyscy zostaną kierowcami ciężarówek lub innych jakichś pojazdów. No może, no może, może. Wszyscy chcą Wiesz, po prostu y mieć wszystko. Pod, dom, pod No wraz, wraz, wiesz, z upowszechnieniem się yy, internetu. internetu i zakupów online, no to nie dziwię się, że tak jest. No z drugiej strony yy, chyba czarne chmury, yy, yy, że tak powiem, delikatnie można dostrzec na horyzoncie w postaci dronów, które miałyby roznosić te wszystkie paczki. Yy, i wiesz, że co to one takich... mogą roznieść jedno, to tylko, wiesz, to takie, no, wiesz, szybkiego pacyfikowania. No, ale, ale teoretycznie były takie projekty. Nie wiem, na ile one są, na ile one są realne. No, myślę, że co roku 1 kwietnia jest y, kolejny projekt pokazywany. No okej. Okay. Znaczy, że nie, ja, ja, ja, ja się dronami tak specjalnie bardzo nie interesuję. Ja mam kolegę, który, który y, Akad już, y, nawet sam konstruuje. Mhm. Właśnie. I to jest zawsze kwestia jednak tego, że po pierwsze to nie ma takiego mocnego dźwigu, po drugie to jest bateria. Nie? I dopóki tego się nie rozwiąże, to możemy sobie wiesz tam gdybać, czy na przykład to, to by mogło zadziałać, czy nie. Gdzieś tam nie niedalekiej jakiej przyszłości, czemu nie? Zaprogramujesz, to, wiesz, masz płacisz mnóstwo pieniędzy za tych kurierów takich na rowerach, nie? Żeby ci jakieś dokumenty przynieśli z jednej drugiej strony, nie? Że tak firmy płacą. Przynajmniej tak, tak no, z te amerykańskie firmy, że wszyscy na tych kolarkach tacy nie? To teraz masz takiego drona i jak masz na przykład jakąś taczuszkę z jakimś papierem przesłać, to wsiadasz tego drona i tak dalej, nie? Mhm. Czy znaczy wsiadasz na składasz Wkładasz. Tam... Yy, no, no dobra, no to, to by było na tyle. Także jeśli chodzi o ten, ten NHL, NHL 15, to jest gra, w którą rzeczywiście dużo grałem. czy Oczywiście... mówisz, że ona jest w tym Voltie teraz dostępna. Więc tak, jak ktoś to dostępna. sobie teraz wykupił na Xboxie, one yy, dostęp do jej Volt, czy ten jej ten, ten Access, Access, to ma już tę grę w pakiecie. Tak. Znaczy można, do... można też sprawdzić, wydaje mi się, te, te gry jest dostępne z jej Access. Eee, one chyba są cały czas dostę... do... widoczne tam na stronie Microsoftu, tak? A, w ten sposób. Można gdzieś tam je znać. Ale nie ma, nie ma opcji na przykład wypróbuj jej Access za darmo. Jest, nie, tak. przepraszam, nie, nie, nie chcę mówić. E, ale wydaje mi się, że teraz znowu, nie wiem czy to jest ze wszystkimi Xboxami, tak, ale, mhm. ale było, widziałem taką reklamę, że jak kupujesz Xboxa One, y, to masz miesiąc czy, czy dwa tygodnie, nie, miesiąc y, tego jej Access za darmo jakby, tak? Y, taki jakby próbny i wtedy możesz Moim się zalogować i to i jej powinno się nawet prosić, dopłacać do tego, żeby ludzie dostawali, bo to jest, po pierwsze, no, mało ich to kosztuje, tego, co ja... a drugie to jest, niezły, niezła, znaczy, z tego, no, co jest ja... niezła inwestycja. Znaczy ja, z tego, co ja widzę i z tego, jak ja oceniam tą usługę, to, to mam od niej same, same, same pozytywne opinie, moim zdaniem to jest super rzecz, tak? Więc na pewno mhm. osoby, na pewno Sony moim zdaniem zrobiło błąd jednak nie wpuszczając tej. Jeśli to, są, jeśli to jest prawda, że rzeczywiście jest, ale chyba takie były wypowiedzi, że, że Sony stwierdziło, mhm. że nie chce jej akces na swoje. Wiesz platformie. co, na, chyba się bali tej konkurencji z, z, z PlayStation Plus i tyleno. No, nic. Dziwne, może... dziwne, dziwne. Dlatego, że ja płacę mhm. za Xbox Live, tak za, za ten abonament, Live Gold, i dodatkowo zapłaciłem roczny abonament z tym, z, tym, z tym, co uważam, to było chyba najlepiej wydane, jeśli chodzi o gry. Najlepiej wydane 78 zł, jakie, jakie wydałem, tak? Jakie w życiu wydałeś? Dokładnie. Wiesz, że powiesz, że najlepiej tą, ileś tam. Wyda... Chociaż nie wiem, to może być jakieś konkretnie. Twoje najlepiej 78 zł wydane, i tylko na Ale to w możesz gie, w tej Konkurencji... Gry wideo. I ty, w tej konkurencji możesz tylko produkty, które kosztowały dokładnie 78 zł. To bez wątpienia lider. Albo na przykład jakiś wiesz, zestaw kosmetyków dla panów, wars, Aha. dezodorant, mydło, takie wiesz. To mogłoby kosztować 78 zł. Albo na przykład szklanka herbaty w warsie po, pociągu. Nie wiem. Podróżowałeś ostatnio kolejami państwowymi? Nie. PKP? Intercity? Ale podróżowałem kiedyś i wiem, że dają ci takiego batonika i czekoladkę i, prze, i herbatkę. Albo tam co Zaczy... chcesz, bo jak chcesz napój, to dostajesz Czyli ja, ja nie byłem tam, że on inclusive, tylko w, musiałem sobie iść. Byłem pod wrażeniem w ogóle tego, jak, jak schludne są przynajmniej te pociągi intercity. Nie, nie? W pierwszej Uch. klasie oczywiście. Ale jechałeś taki, co miał niebieskie siedzenia w środku. Taki nowoczesny wyglądał. Mi się też zdarzyło takim jechać przez przypadek, jak wracałem z jakiejś miejscowości. Kontakty. Ale jak jechałem do Berlina, to pamiętam, jechałem już w takim starym Intercity, gdzie były zielone fotele i tak dalej. Nie był zły, ale komfort był jednak widać było, że to komfort odpowiadający ale lata mości. Od jak to wszystko wygląda jak szpitalnie schludnie. Nowość, ale idziesz do tem, poproszę piwo 12 zł, poproszę kawę 12 zł. Normalnie w najlepszej restauracji. No dobrze, poproszę butelkę wody 15,50 zł. A ja sobie naleję, to proszę mi dać tylko kubek, ja sobie naleję tam. Z, z, Ale piwo małe czy duże? Yy, znaczy, wiesz co, ja kat y, zawsze wceluję w duże. No Duży chłopiec, do, duże potrzeby. Do, do, Dobre, to rozumiem, że ta szklanka herbaty to też była w takim półlitrowym <laughs> Po prostu herbatę to mi dali w promocji, w wiaderku. Tak. No tak, no. <laughs> z uchwytem tak nie, że masz łóżko, y, tylko po prostu, wiesz, jak wiadro, nie? Podnosisz i pij pan. Znaczy nie, ja kawę zamówiłem z tą um, herbatę mi wmawiasz. Są, Sam powiedziałeś, za dużo... że dużo. A, może i kawa. No czy... powiedziałem, ale ostatnio chyba zauważyłem, że za dużo kawy piję, bo mam tik pod lewym okiem i kiedyś gdzieś ktoś powiedział, że to chyba jest od, od tego braku magnezu, który ciekawe wypłukuje, więc. No to ciekawe. Ja, chyba jednak. To czekolady trochę pojedz. Mhm. A w gry planszowe jakiś graził już, bo ty zawsze masz jakąś taką ciekawą do polecenia. To gra, gra tygodnia, czy gra miesiąca, e, maj, maja, albo nie wiem. Może, możemy cofnąć się kwietnia. Według Juliusza. Wiesz, co grałem? <grychy> <grychy> e... Coś grałeś. Tyle grałem dwie, dwie gry. Czy... Nie, znaczy w sumie, bo jeszcze teraz, że tak powiem, odświeżyłem sobie trochę gry wojenne i, i, i mam takie trzy instrukcje, które leżą i czekają, aż będę je sobie rozkładał. Natomiast e, rzeczywiście grałem w dwie gry. E, w sumie nowe, stosunkowo nowe. Jedna nazywa się Rosyjskie Koleja. A druga nazywa się... O, widziałem to opakowanie. Bardzo ciekawe. Bardzo wydało. fajnie znaczy, wygląda. Opakowanie, tak, opakowanie wygląda. widziałem, bo ostatnio, jak mówiłem, no, byłem na, na takim shopping spree, mhm. co skończyło się zakupem tego dodatku, ale widziałem opakowanie tych rosyjskich kolei. No więc rosyjskie Russian Railroad pewnie, więc, e, więc, więc, więc ta gra to jest jedna gra, a druga gra to jest e, Szklany Szlak, gra w, o, o wytwarzaniu o wytwarzaniu szk szkła, w zasadzie takich, e, tych no tak. E, z, Pamięcie, że e, tak pasjonująco tak zabrzmiało. Nie, no, to, nie no gry są celty. bardzo, nie no, gry są ob, obie gry są bardzo dobre. Ale wiesz co, ja, ja, okay, bo rosyjskie koleje to tam może być Ticket to Ride nie, albo Nie, nie, nie, to jak role, dalej, dalej? Jak, jak, nie, nie, jak najdalej od tego, jak najdalej od tego, to jest... To coś, dobrze, to jednak to jest nie, średnio, dobrze, tak, to, to jest, rosyjskie koleje, koleje okay. najpierw. Rosyjskie koleje w dwóch zdaniach, to znaczy to jest taka średnio, bym powiedział, średniej ciężkości, średniej ciężkości gra ekonomiczna, ale ono właśnie sprawia wrażenie średniej ciężkości, tylko że ona jest stosunkowo prosta, ponieważ ta mechanika jest worker placement, jest bardzo abstrakcyjna, dlatego że tam budujesz jakby trzy linie kolejowe, ale jak spojrzysz na tą, na, na grafikę z tej gry, każdy gracz ma swoją, powiedzmy, taką planszę, Swojego. Ale to nie jest kolej transbryjska. Jest prawda? kolej transsyberyjska. Oh! E, więc masz jakby, każdy gracz ma swoją jakby planszę swojego, powiedzmy w cudzysłowie, przedsiębiorstwa e, kolejowego mm -hmm. e, i jest pewna plansza wspólna na środku z takimi ogólnymi akcjami, które pozwalają ci rozwijać e, jakby dalej kłaść te tory, tak, w, w stronę, uh, aż uh, do jednej z tych destynacji, powiedzmy, tak, bo masz kolej transsyberyjską, masz kolej do Kijowa z Moskwy i masz kolej chyba do Sankt Petersburga jeszcze. Uh, I każdą z, tych, każdą, z tych, każdą z tych linii kolejowych rozbudowujesz, ale to jest bardzo abstrakcyjne, tu nie ma żadnych bilecików, tu nie ma żadnych takich rzeczy. Dodatkowo rozwijasz też swoje przedsiębiorstwa w takim zakresie um, um, przemysłowym, tak, jak bardzo jest zaawansowane... Nie, nie, nie będę tego tłumaczył, bo co się moim zdaniem nie, nie ma sensu o tym mhm. mówić, nie ma sensu o tym mówić bez, bez tego, ale polecam. A to jest gra kooperacyjna nie nie, to jest, rywalizacyjna. nie, nie, to jest rywalizacyjna, to jest gra z tego gatunku tych tak zwanych eurogier, czyli gier, w których ten temat jest powiedzmy sobie, on nie jest takim kwiatkiem do kożucha. Tak, ale moim zdaniem ta gra jest, jest tematyczna, ale moim zdaniem jest świetna. I... Przepraszam. A czy ona ładnie wygląda, czy atrakcyjnie jest wizualnie? Wiesz, bardzo, grafika. Chodzi o, chodzi bardzo, o grafika, bardzo atrakcyjnie wizualnie. Mi się A dźwięk, podoba. muzyka? Dźwięk, muzyka, świetnie pionki uderzają o karton, super. Tak, ale w skali, ja, mnie nie interesuje, co... co 4,5 na 1 do 10. A, y, 9,5 na 10. <laughs> Miodność? Miodność bardzo wysoka, 12 na 5. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o y, drugą grę, czyli o ten szklany szlak, to jest gra z kolei y, z takim y, y, też tego Uwe Rosenberga, czyli autora Agricoli i autora tej mm -hmm. tak zwanej trylogii, albo w zasadzie tetralogii żywieniowej, czyli Le Havre, y, mm -hmm. Agricola, Ora et Labora i y, jeszcze At The Gates of Loyang, to była też jego gra, nigdy nie wyszła po polsku, na razie przynajmniej. Mm -hmm. y, no więc szklany szlak też wykorzystuje mechanikę z Ora et Labora, więc mamy takie koła produkcji. I to jest bardzo takie to jest bardzo abstrakcyjne, bo to jest wiesz nagle zuży, na te koła właśnie, nagle zużywasz jakieś zegary. Tak, ale to jest nagle zużywasz jakieś, wiesz, chodzi o to, że na przykład zwiększasz sobie ilość posiadanych nie wiem surowca, tak i to powoduje, mhm. że te całe zegary się przesuwają i nagle się okazuje, że wyprodukowałeś w tym momencie odpowiednią ilość szkła. Super, no, że tak powiem abstrakcyjnie, Czyli ty nie, nie, nie, nie tworzysz szkoła jakiegoś artystycznego, jakieś takie Murano, czy to To chodzi o Bawarię, tak, to jest ten region w, w Niemczech i, i tam były lasy. To gracz do kufli. Dokładnie, każdy gracz ma swoją, każdy gracz ma też swoją planszetkę, na której, są różne na której są różne tereny, że tak powiem, tam się znajdują i to ma oczywiście, to ma swój walor, że tak powiem, intelektualny i gra jest świetna, Bardzo, znaczy świetna może jak na przykład powstaje szkło. Nie, natomiast natomiast rzeczywiście miałem takie wrażenie po pierwszych partiach, jak w to grałem, że kurczę, no nie wiem, o co tu chodzi za bardzo, nie rozumiem, jak to w ogóle budować, wiesz, jakie jest powiązanie. Wiesz sobie, my bardzo ciekawi, bo ja też zauważyłem... Ale gra jest bardzo, słuchaj, gra jest pięknie wydana, gra jest pięknie wydana. Pięknie wydana. Ale już odpowiedz mi na to, bo ja zauważyłem, że teraz tematycznie, właściwie jak chcesz, to możesz znaleźć grę planszową o wszystkim. I pójdziesz do jakiegoś sklepu typu Bard, nie wiem, no, tak, rebel. Ta reklama, kicin, kicin, rebel, i, i tam naprawdę jak sobie poszukasz, to możesz znaleźć grę o wszystkim. Mnie na przykład interesuje, jaki jest klucz doboru gier przez ciebie. Na przykład, jaki to jest moment taki, że na przykład sobie myślisz, kurczę, zagrałbym w jakąś grę nie wiem, o produkcji szkla, szkła. Nie, ja raczej myślę o tym, że kurczę, zagrałbym sobie w jakąś grę ekonomiczną. Mm -hmm. I, Na i przykład to są kogoś, kogo lubisz. Tak, jakiegoś nie, nie, nie. twórcy, którego znasz. Niekoniecznie. Wiesz, to tak samo jak z grami komputerowymi. Czy sugerujesz się zawsze tym konkretnym rodzajem gry, który Ci interesuje, czy jak jesteś pasjonatem, no to wiesz mniej więcej, co wychodzi i mhm. po prostu albo to kupujesz, albo ja nie rozumiem. kupujesz. No, tak to wygląda, mi się wydaje. Jak jesteś, jak, ja przynajmniej jak ja jestem pasjonatem. Czyli tutaj gier... nie ma jakiegoś takiego zgr... próbowania takiego, wiesz, a zobaczę, co to jest w sensie wiedziałeś, co brałeś, tak? czy znaczy ja, ja zawsze wiedziałem, co, co brałem, aczkolwiek to zawsze jest tak, zwłaszcza w grach e, planszowych, ponieważ one zawsze mają te mechanizmy, bardzo wiesz, bardzo często jest tak, że mechanika jest bardzo wymyślna i, i niby jest tym, co ci się wydaje, że, że będzie, ale tak naprawdę później, jak, jak w nią grasz, to się okazuje, że, że na przykład, no wow, to jest niby ta mechanika znana, mhm. niby mechanika worker placement, czyli tego wykorzystywania tych pól, zajmowania przez pionki, pól, przez pionki graczy pól, które dają konkretne akcje do wykonania, ale to jest tak zaimplementowane i to, i to się wszystko tak fajnie zazębia, że, że to dostarcza niesamowitej frajdy. I to jest tak jakbyś, wiesz, odpalił z jednej strony, nie wiem, no jakąś świetną grę wydawnictwa City Interactive, a z, drugiej, tak, a z drugiej strony, na przykład, byś odpalił GTA 5 i, i, mhm. albo jakieś inne Call of Duty, tak? I, I byś doszedł do wniosku, że to jest niesamowite. Także dla mnie klucz jest tylko taki, że po prostu mam czasem ochotę, na przykład, albo mam ochotę zagrać na jakąś klimatyczną, niesamowicie wiesz, i wtedy mnie nie interesuje zupełnie mechanika, albo ona jest drugorzędna ale też jest ważna, bo ja nie chcę grać w gry, wiesz, które są niby proste i które niby mają, niby, niby jest w nich mało myślenia czy mało kombinowania, a z drugiej strony mechanika jest prosta. Natomiast moim zboczeniem są te gry zawsze jednak takie wojenne, nie? I takie historyczne, w których jest jakaś sytuacja historyczna, jakieś bitwy sławne, wiesz, jakieś te i, i, wtedy, i wtedy w tych grach symulacyjnych, historycznych w mniejszym stopniu one są z reguły niezbalansowane, bo one odzwierciedlają jakieś wydarzenia historyczne. Także, także z tych gier to tylko powiem, że że wróciłem do tej wspaniałej gry, moim zdaniem, czyli gry, w którą kiedyś mieliśmy zagrać, bo tak jak gdzieś chodź, zagramy w taką prawdziwą grę wojenną, to, to kiedyś moglibyśmy zagrać w Combat Commander. Mm. Uważam, że to jest w ogóle absolutne arcydzieło planszówkowe, jeśli chodzi o gry, o gry wojenne, chociaż znowu trochę abstrakcyjne, dlatego, że, że ze względu na, wiesz, na te rozwiązania, które tam są, ale jest to gra bardzo prosta, mimo że ma 24 strony instrukcji. Yy, I z nowych gier zakupiłem sobie taką grę Hoplite o bitwach w starożytnej Grecji. Tutaj instrukcja już trochę dłuższa 30 stron. Yy, wiesz, wierne odzwierciedlenie Prawie epopeja. No tak, więc, więc mamy starożytne bitwy w okresie V i IV wieku przed Chrystusem yy, armię greckie, A Jak się, grecki, jak się ten tytuł tej gry, drogi yy, hoplite, hoplite. Ale to jest, wiesz, to jest, to jest już hardcore wojskowy. Pięknie zresztą wydany, jak zresztą wszystkie, bo to jest GMT to wydawnictwo, to polecam. Jakbyś chciał, to sobie, to sobie kup combat komandera, to warto mieć na półce. I z totalnego w ogóle jakiegoś takiego, yy, że tak powiem, szaleństwa zakupiłem grę Reds. Z 2000, czerwoni, z, 2000, z 2001 roku, w 2012 wyszła reedycja. To jest gra mm. takiego projektanta dość znanego wojennego Teda Racera, też wydana gra przez GMT, przez amerykańskie wydawnictwo. I ona portretuje wojnę domową w Rosji, tą wojnę bolszewicką w 1918-1921. Jest oczywiście, są oczywiście wojska polskie, jest car, jest, są czerwoni. No i. Taka klasyka w ogóle, widzę to, że w tej grze to jest taka najlepsza klasyka gier planszowych, takich wojennych. Ale wiesz co... Jest mnóstwo jakichś mikroinformacji na... na nie, dokumenty. właśnie nie. Właśnie nie. Właśnie, właśnie tak. o to chodzi, że Hoplite wydaje się o wiele bardziej skomplikowana niż Reds. Reds to jest tylko mm -hmm. 20 stron instrukcji. <laughs> Ale tak, ma... naprawdę, ale tak Przecież naprawdę... Przeczytasz i od razu już wiesz wszystko. Wiesz co, najlepsze jest w tych grach wojennych to, że na przykład kiedyś swego czasu grałem w taką grę Blood and Roses, to była wojenna mm -hmm. gra, która opisywała wojnę dwóch róż w Anglii i tam były różne bitwy Yorków i Lancasterów i najlepsze jest to, że Lancasterów, wiesz, z Grotron. Yy, na, także, także naprawdę pewne, pewne rozwiązania, wiesz, yy, nie, no tak, mm -hmm. ale Lancasterzy byli, Lancasterowie, A natomiast, mm -hmm. natomiast yy, pewne rozwiązania w grach, wiesz, tych wojennych, one są takie dość, jak już grasz w jedną, czy jak się w tym otrzaskasz, to one są już podobne. Jak wiesz, mm -hmm. jak, yy, także, także także tak to wygląda, bym powiedział, jeśli chodzi o gry planszowe na chwilę obecną. Rozumiem. No, dziękuję Ci, Juszu. A widziałeś coś, bo tak już będziemy powoli kończyć, to jest taki yy, odcinek nadliczbowy, że się tak wyręża. No nie, to jest byśmy... odcinek specjalny. To jest odcinek specjalny, tak. <grym> wiesz, specjalny, to wiesz, to powiedzieć, że to jest tak... Że coś, Upośledzony. Wiesz, specjalny i taki tej... Nie, no też nie można mówić. Wiesz, tak zauważyłem, że po prostu trzeba uważać na co się mówi, bo to jednak chodzi o karmę. No dobrze. To jest... Czy wierzysz odcinek... w karmę, Juliusz. Wierzę, wierzę. Ja bardzo wierzę w karmę i na przykład staram się unikać mówić bardzo negatywnych rzeczy. Ja też. Rzeczy, które ja, mogą jak jak zresztą na... słyszysz mnie, ja mówię tylko o samych pozytywach. Tak. Staram się nie przyklinać, że złości czasami... A to widzę, powrócić, że to ci się no? zmieniło. Tylko, że to nie jest karma. Może to jest po prostu, wiesz, dekalog. Tak, myślisz? No może czytasz Biblię po prostu. No, to, no tak, no to jest w takim razie tylko jeden kandydat zostaje w wyborach. Tak, no, no ja wiedziałem, że to w końcu powiesz i, że w drugiej <laughs> turze poprzesz Andrzeja. Komorowskiego. <laughs> Ale czuję jakby taki mariaż był, no nie? Że dochodzi do jakiegoś, do jakiegoś dziwnego eksperymentu, gdzie do Kapsuły um, teleportacyjne wchodzi Andrzej Duda i Bronisław Komoresk Komorowski. Komorowski. Jak... <głos> Chciałeś jakoś inaczej chyba powiedzieć to nazwisko, <głos> wiesz? Wydaje mi się. No widzisz karma. I e, te, nie wiem, pamiętasz ten fantastyczny film Horror Mucha. Mhm. I nagle wychodzi jedna postać z drugiej strony najlepsze no... Cechy, najlepsze cechy Najlepsze obu. cechy, najlepsze cechy... Czy, to by, nie na... czy to by nie było najlepsze dla Polski? Znaczy, wiesz, gdyby to były najlepsze cechy Bronisława Komorowskiego i najlepsze cechy Andrzeja Dudy, to i tak by wyszedł wtedy. No mhm. jak ci się podobał? <śmiech> bo, bo my jesteśmy... <śmiech> Dobrze. Bo my tu rozmawiamy właśnie o grach. To ja ci chciałem zapytać, czy ci się podobał turniej jeden z 10? Najnowszy odcinek tam na, na jedynce, co był. Wyjątkowo. No, no, był ciekawy, no. Był ciekawy. Mhm. O... <śmiech> Ale ja, wiesz co, drugim... nie chciałbym, żebyśmy... W... Nie, nie, nie, bo o to nie tym jest podkaz możemy... no dokładnie, zarzucić, że nam może Nie mieszajmy się do polityki. Ja My, nie jesteśmy wiem. Jesteśmy... My jesteśmy apolityczni. My jesteśmy apolityczni. Znaczy, jakieś poglądy Radajuszu? polityczne podejrzewam, że mamy. Tak mi się wydaje, tak mówię, na rybę. Więc, Ale z drugiej strony, po co tutaj je oficjalnie wypowiadać? Dokładnie. My jesteśmy apolityczni. Poza tym jest cisza wyborcza. Oficjalnie jesteśmy apolityczni. Cisza wyborcza rzeczywiście... No już tak, jest, chcę... no już jest. Ja myślę, że już jest. Więc trzeba będzie wydać ten podcast z opóźnieniem. Nie. Nie z wyprzedzeniem. Dlaczego? dlaczego z Czyli jeszcze dzisiaj. No Nie, dobrze. nagrywamy dzisiaj na żywo. Jutro to ktoś prawdopodobnie będzie odsłuchiwał już po. Więc jakby coś, nagrywamy w piątek, 8 maja A w sobotę będzie dostępne. 19. Dachman mi obiecał. Tak. Tak, tak, tak. I, i, i tym, tym się zajmę. Drugi już, a widziałeś, czy czytałeś coś ciekawego? Taki kącik kulturalny na sam koniec z tego odcinka specjalnego. Czytałem dużo, dużo książek, poczytałem yy, dotyczących gier komputerowych, ale nie będę o nich mówił. No ja zamówiłem i czekam. Znaczy nie, już dostałem. Z tego co doniosły mi moi tajni współpracownicy w, w Polsce, doszła książka Marcina Kosmana, nie tylko Wiedźmin, nie wiem, czy słyszałeś. No tak, ale to jest taka książka, yy, że tak powiem... Przygodowa. Beletystyka, tak? <dyska> to znaczy... znaczy tam z tego, co, co się orientuje, oczywiście, no to potwierdzę, już dopiero empirycznie, jak już ta książka wpadnie ta książ w ręce... Znaczy no, zmierzam do tego, że jest, ta książka... To jest historia, Nie... nieznana historia polskich gier i w, polskich twórców i, i autor już na przykład co niektóre gry... Wyszukuje z nich na przykład nazwiska twórców i, i stara się na przykład dociec, y, co się z nimi stało i tak dalej. No tak, jakby, ale rozumiem że, ten, rozumiem, że ona łączy przyszłość z teraźniejszością. Rozumiem, że, że to nie jest przyszłość. książka, która aspiruje w ogóle do, do, do, do, do miana książki naukowej, tylko jest to książka taka. No nie, no w no, to strony to jest prawdopodobnie jakaś ewolucja, wiesz, może nie tam jakieś wybuchające beczki, ale bardziej bym powiedział chyba gdzieś w stronę cyfrowych marzeń. Tylko oczywiście, rozumiem, temat, że wy, czy wybuchające na przykład, beczki czy... to była książka naukowa. No na pewno. Bajty Polskie też jest taka kluski książka, która koncentruje się na, na polskim elemencie, jakby, jakby, znaczy na polskim ale na, na polskich twórcach, na polskiej scenie e, e, gier wideo i, i naprawdę też, też ciekawa lektura. Ale z takich książek właśnie, jak to się mówi o... Chyba no to beletrystyczne, tak? Nie, to chyba tak, nie by... była książka naukowa, te wybuchające beczki. To była książka, która była tak pozycjonowana przez autora, ale... Ona... To była seria felietonów. No tak, no, artykułów. Gdzie kluczem były gry i, i, i kultura. I, i... więc. Ale to, co chciałem polecić, to, jest, to jest, jest książka, która już wydana została jakiś czas temu. Nie wiem, czy mówi ci coś nazwisko Matthew Pearl. Matthew Pearl. Tak, on wcześniej napisał Klub Dantego. I to jest książka, którą docenił no skądinąd wybitny autor Dan Brown, autor kodu Leonardo da Vinci. Mhm. Ciepło? No, no dobrze, no. no. <laughs> w każdym razie tak znaczy, to Znaczy kojarzę, kojarzę. To jest... Od tego czasu oczywiście o napisanie tej książki napisał kilka innych. W każdym razie tytuł tej, wydanej w 2006 roku, to brzmi Cień Poego. I to jest fantastycznie napisana książka właśnie o tym, jak pewien prawnik, wielki wielbiciel twórczości poego, postanawia własnym właśnie w takim, własne śledztwo dotyczące tej, tej, tej zagadkowej śmierci poety i do tego angażuje no, kogoś, kto podobno miał być jakby wzorem francuski detektyw, który właśnie miał być wzorem jednego z bohaterów e, e, właśnie tych opowiadań Edgara Alana Poe. Detektyw de de de de de August dupin, dupin. Dupin. No dobrze, no dobrze, dobrze no ciekawe. No, ni niestety mój francuski nie jest tak dobry jak twój, więc musicie mi wybaczyć. Si August Dupont, czy dupin. dupin. Dupin. Dupin się pisze w każdym dupin. Więc w każdym... Ale czy... książki się czyta fantastycznie, by jest lekko napisana, ale nie są jak, się, że lekko nazwa jest auto... napisane, jak, że taka Jak nazwisko na autora sugeruje. Tak, ale e, dlaczego? No nieważne. No i rozumiem, że... to e, Nie, bo jest świetnie napisana, tego, że jest bardzo takim e, e, zabawnym językiem. To jest, on jest stylizowany. Tłumaczenie jest świetne. Rzadko mi się zdarza chwalić, więc tutaj pochwalę, Paweł Łopatka fantastycznie przełożył. Po prostu czyta się to fantastycznie, bo jest taki język kwiecisty, wiesz, jest ten humor taki sytuacyjny, słowny, wiesz, te zachowania na przykład postaci, wiesz, tego, tego francuskiego detektywa, który po prostu yy, yy, no, jest detektywem, ale nie jak Sherlock Holmes, który tak docieka dedukcją, tylko to jest taki Sherlock Holmes, ale taki w totalny, tak, totalnie ogarnięty taką flegmą i, i, i niechceniem niczego nie chcę się Wszystko jakby samo przyjdzie, wiesz, taki, taki... To się świetnie czyta, naprawdę, Cień Poego polecam. Jak ktoś lubi właśnie takie, e, takie kryminały e, osadzone gdzieś, powiedzmy, pod koniec, nie, XIX wieku, taka akcja toczyła jakaś w połowie, więc no, naprawdę rewelacyjna lektura. Więc Juszu jeśli nie masz nic do zadania, bo ja nie chciałbym też przedłużać odcinka specjalnego, bo jakieś nie no do siebie, że jest ma specjalną długość. Tak. Yy... Yy... No dobrze, no ja myślę, że mógłbym zakończyć. Yy... Chyba żadnych filmów. Jakieś filmy widziałem, ale właśnie w sumie nie wiem jakie. No ja nie mogę się doczekać obejrzenia Avengers Age of Ultron, yy -y. który to film yy, podobno już wzbudził kontrowersje takie, że jeden z twórców, yy, Josh yy, Weedon usunął swoje konto na Twitterze. No, To jest temat, który ja ale, ale żeśmy grubo. go w końcu nie poruszyli. Być może to, po, jeśli, jeśli będziesz chciał, to może poruszymy go ko, w kolejnych odcinkach. To jest właśnie o tej, tej wolności artystycznej. Czy na przykład artysta powinien się ugiąć tej mniejszości, która, która narzeka. Wiesz, tej, tej, tej, jak to się mówi, ta, ta, ta, ta głośna mniejszość, czy jednak patrząc na liczby, jak, ile ten film zarabia, jak on się sprzedaje i tak dalej, jednak nie słuchać ich, tylko skoncentrować się na tej milczącej większości. Czy artysta w ogóle powinien reagować w ten sposób na... Bo... To, to wiesz, to dzieło powinno przemawiać do odbiorcy, a nie odbiorca do twórcy. No tak, Co? ale wiesz, myślę, że docho dochodzi tutaj do naprawdę. Ja wiem, że żyjemy dzisiaj w takich czasach internetowych, to tylko na koniec powiem, że, mhm. że nagle y jakby każdy może. Każdy może. Każdy może. Każdy może zabierać Twitter, głos w każdej dyskusji na każdy temat i nagle się okazuje, że każdy jest we wszystkim ekspertem. Nie ma takiego poszanowania, wiesz, dla, dla ludzi, którzy. Y w jakiejś dziedzinie mieliby jakieś coś do powiedzenia, bo, bo to, się, to się przejawia na wielu płaszczyznach, wiesz, to, to jakby jak spojrzysz dzisiaj, tak, no dzisiaj tymi autorytetami, to miejsca autorytetu wchodzą ludzie, jacyś celebryci, jacyś blogerzy, jacyś, wiesz, osoby, które po prostu nagle się skądś wzięły, zaczęły coś coś pokazywać, zebrały wokół siebie jakąś grupę ludzi, którzy, którzy wypromowali, dzięki którym się wypromowali. I to powoduje, że, wiesz, no jak mówisz o jakimś aktorze z filmu, Avengers i używasz słowa artysta, to ja jednak coś we mnie. Znaczy nie, ja mówię o twórcy, scenarzyście. Wiesz, no, nawet jeżeli mówisz o... o scenarzyście i mówimy, mówimy tutaj o artystach. To, to mi się wydaje, że to jest jakieś przemieszanie kompletne pojęć, bo mówimy jednak o filmie, o kinie popularnym, które nie jest wytworem... Które nie inspiruje do sztuki. Tak? Znaczy, wiesz, no to jest... Ja nie chcę wchodzić w dyskusję na temat kryteriów sztuki, tylko to jest kino popularne, to są produkty. Wiesz, w grach... Mhm. W, to, przenosząc to do gier komputerowych. W grach komputerowych dzisiaj, tak jak się pojawiają teraz takie dyskusje o, wiesz, o GTA i tak dalej. Oczywiście, do, dzisiaj dochodzimy do takiego momentu, w którym... I to, co się dzieje w grach, to, co, się, to, co pokazuje Xbox i Sony, czyli to, że... Yy, te gry mainstreamowe, że mamy do czynienia z tymi, po pierwsze, wznowieniami tych gier, tych starych gier, że nie ma tak naprawdę, że to są kolejne jakby odcinanie kuponów kolejnych serii i to mniej więcej tak wygląda, to, to pokazuje, że jakby ta branża gier komputerowych w tej chwili w tym głównym mainstreamie staje się taką popkulturą. Ona zawsze była tą popkulturą, ale teraz jeszcze w jeszcze większym stopniu. I teraz mhm. rzeczywiście albo pojawiają się twórcy, tacy jak na przykład bracia Hauserowie i, i, i producenci, tacy właśnie jak Hauserowie, ludzie tacy jak, y, jak twórcy z Rockstara, którzy, którzy po prostu y, tworzą gry, oni które są... bezkompromisowe. są bez którzy, to mi się w nich... Znaczy, ja nie wiem, czy są bezkompromisowi, ale, ale chodzi o to, że oni tworzą z jednej strony produkt mainstreamowy, ale z drugiej strony y, potrafią to połączyć. No, w kinie był kiedyś taki reżyser y, taki reżyser jak Oliver Stone, on cały czas w tym kinie jest pewnie i, i to był reżyser, yes, który yes. na przykład zrobił film jak Urodzeni Mordercy i on, moim zdaniem, on potrafił robić filmy, które z jednej strony spełniały y, niskie wymagania y, ludzi, którzy oczekiwali wartkiej akcji zabijania, strzelania i wiesz, i, i tego, że film był opowiedziany w tak niesamowity, efekciarski sposób, ale z drugiej strony też były opowieściami y, jakby o czymś więcej i ten hmm. reżyser miał coś więcej do powiedzenia i te filmy znaczy, on fantastycznie zawsze się... zawsze takie tematy, które e... chciał właśnie przede wszystkim coś wyrazić przez nie, ale dodatkowo miał... miał... No tak, ale ja... Znaczy, że nadal ma taką umiejętność dodania do tej formy, która, która jest yy, no, atrakcyjna dla kogoś, kto nawet nie chce interesu, która, dla kogoś, kogo nie interesuje to, to, to drugie dno, ta, ta, ta, ta głębsza myśl w tym wszystkim. Więc to, jest, to jest dobre, bo to, yy, to pokazuje, że nawet w komercyjnym kinie no nie, można te głębokie myśli czy jakieś takie ważniejsze rzeczy yy, przekazywać, no nie? tylko po prostu to też jest kwestia reżysera i jego wizji. Ale nie, to wiesz, co bardziej mi chodzi o to, czy po prostu przez to, że coraz więcej ludzi, którzy nie, którzy po prostu gdzieś tam dostają głos dzięki temu Twitterowi i też to jest tak, że on, on dostaje na przykład, nie wiem, ten, ten głos poprzez to retweetowanie, przekazywanie, podchwytywanie przez jakieś media, które właściwie już nie zajmują się prawdziwymi newsami, tylko, tylko rzeczywiście komentują to, co się dzieje na przykład na takim Twitterze czy na Facebooku. No, dochodzi do tego, że na przykład twórca, bo ja mówiłem o tym, że bracia Hauserowie są bezkompromisowi, bo choć o to, że oni pokazywali w, w swoich grach, rzeczy, których nie znajdziesz w innych grach, bo na przykład coś mówicie, no nie no, tej granicy nie możemy przekroczyć. Albo, no, to, no nie no, nie możemy się z tego śmiać, bo to już wykraczamy poza satyrę, tylko, tylko wiesz, tutaj jest jakieś, nie wiem, bardzo obrazoburcze, czy, czy, czy cokolwiek, nie? Ale przechodząc na chwilę na, na, na to, co się dzieje w, jakby w mediach, tak? No, są pewne grupy w społeczeństwie, które stanowią margines, ale głos tych grup jest na tyle silny, że w przestrzeni publicznej pojawiają się dyskusje na temat nie wiem, nie chcę, nie chcę tutaj mówić, tak? I jakoś te dyskusje się toczą, wiesz, no, no niestety żyjemy w takim wyjemy w, wyjemy w, żyjemy w takim świecie, w którym e, po prostu, no jeśli jesteś głośny i masz siłę przebicia, no to te dyskusje jakby trafiają w tą przestrzeń. No tak, ale kiedyś to było tak, że dyskusują. musiałeś mieć tą gazetę, musiałeś mieć pieniądze, musiałeś być autorytetem, żeby, no, żeby ktoś się Nie no, wystarczyło, że miałeś pieniądze, no. Dziękuję Ci, Riuszu. W takim razie tym cliffhangerem kończymy. Dziękuję również. Jak będzie okazja, to wrócimy do tematu, bo rzeczywiście on się zaczynał robić bardzo ciekawy, a czasu mamy mało, więc nie chcemy tutaj jakby go zostawiać, rozgrzebywać tak po prostu, tylko po prostu od początku się nim zajmiemy w następnym odcinku. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas lubić na Facebooku, polecać z nowym, komentować, wiem, oceniać na iTunes. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Na razie.